Skrzypi wóz, wielki mróz, wielki mróz na ziemi. Skrzypi wóz, wielki mróz, wielki mróz na ziemi. Trzej królowie jadą, złotą mi kładą. Hej, kolenda, kolenda! Trzej królowie jadą, złotą mi kładą. Dzieciątku małemu A komuż takiemu Dzieciątku Małemu Cóż to za Dzieciątko Musi być Paniątko Hej Kolenda, Kolenda Cóż to za Dzieciątko Musi być Paniątko że na liże na skrzypeczkach grali. Pasterze, na liże na skrzypeczkach grali. W tę stronę do szopy prędko przybiegali. Hej, kolenda, kolenda! W tę stronę do szopy prędko przybiegali. Jezus, maluśki, to dzieciątko krasne. To Jezus, maluśki, to dzieciątko krasne. Cichutkie, malutkie, jak słoneczko jasne. Hej, kolenda, kolenda. I wszyscy! Cichutkie, malutkie, jak słoneczko jasne. Hej, kolenda, kolenda. Pójdę ja do Niego, poproszę od Niego. Pójdę ja do Niego, poproszę od Niego. Daj nam Boże, Dziecie, pokój na tym świecie. Hej, kolęda, kolenda Daj nam Boże, Dziecie, pokój na tym świecie. Hej, kolenda, kolenda! Na tym świecie, hej kolenda, kolenda.